21. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, pierwszy dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Radykałowie z państwa islamskiego weszli do obozu dla uchodźców w stolicy Syrii. W ich rękach jest los 18 tysięcy ludzi. Nie dość, że mocno wieje, to jeszcze pada śnieg na drogach Podhala, między innymi na Zakopiance. Jest bardzo ślisko. W tym serwisie trójki powiemy też o najstarszej osobie na świecie. To Amerykanka. Radykałowie z państwa islamskiego zajęli ogromny obóz palestyńskich uchodźców w stolicy Syrii Damaszku. W obozie mieszka w tej chwili kilkanaście tysięcy ludzi. Ich sytuacja już zanim weszli tam dżihadyści była bardzo trudna. Brakowało jedzenia, świeżej wody i lekarstw. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Według informacji aktywistów i palestyńskich władz, gdy islamiści wkroczyli do obozu Jarmuk, doszło do zaciętych walk między nimi a broniącymi domów palestyńskimi bojówkami oraz rebeliantami z wolnej armii Syrii. Teraz pod kontrolą radykałów znajduje się większa część obozu. Jarmuk został założony w 1948 roku po tym, jak wiele osób uciekło przed izraelsko-palestyńską wojną. W szczytowym momencie w obozie mieszkało 160 tysięcy osób. Od czasu, gdy w Syrii wybuchła wojna domowa, wielu mieszkańców uciekło w inne rejony kraju, a obóz został poważnie zniszczony. Według szacunków ONZ obecnie w Jarmuk mieszka. 18 tysięcy osób. Wiele z nich nie ma dostępu do wody, prądu i żywności. Od czasu, gdy w ubiegłym roku islamscy fanatycy opanowali tereny w Syrii i w Iraku, z ich rąk zginęły setki osób, które nie chciały przysięgać posłuszeństwa samozwańczemu kalifatowi państwa islamskiego. Radykałowie są oskarżani o czystki etniczne, torturowanie cywilów i sprzedawanie kobiet na targach niewolników. Polacy powoli wyjeżdżają na święta, a pogoda niestety nie sprzyja tym wyjazdom. W niektórych regionach ciągle bardzo mocno wieje i pada śnieg. Tak jest między innymi w Małopolsce, a na Podhalu na drogach jest ślisko i niebezpiecznie. Przemysław Bolechowski. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Warunki do jazdy na drogach są bardzo trudne. Tak też jest na Zakopiance, gdzie w wielu miejscach nawierzchnia pokryta jest warstwą rozjeżdżonego i bardzo śliskiego śniegu. Bardzo często w rejonie skrzyżowań droga hamowania znacznie się wydłuża i łatwo kolizje lub wypadek. Co ważne, prognozy pogody ostrzegają. Najbliższe godziny nie przyniosą poprawy pogody. Nadal na Podhalu ma padać śnieg i znów może pojawić się silny wiatr. W Tatrach również warunki typowo zimowe. Sporo śniegu, szlaki w wielu miejscach są zasypane i obowiązuje trzeci wysoki stopień zagrożenia. Lawinowego. Według prognoz dzisiaj śnieg ma padać aż do piątku, a w święta Wielkiej Nocy także może być zimno i także może popadać i deszcz i śnieg. Mamy kolejną polską kometę. Nowy obiekt został odkryty przez czterech astronomów amatorów przy pomocy teleskopu, który znajduje się na pustyni w Chile. To niezwykły wyczyn, bo to pierwsza od 90 lat kometa znaleziona na niebie właśnie przez amatorów, tłumaczy Karol Wójcicki z Planetarium Niebo Kopernika w Warszawie. Dzisiaj, właśnie z uwagi na potężną technikę, komety to odkrywają już roboty, które robią to praktycznie każdej nocy, przeczesują niebo bardzo dokładnie, w sposób automatyczny, kiedy większość astronomów sobie słodko śpi. Znalezienie w takiej konkurencji komety na niebie jest dzisiaj gigantycznym sukcesem. Znalezienie komety faktycznie nie było łatwe, żeby ją zlokalizować, trzeba było przejrzeć i porównać ze sobą ogromną liczbę zdjęć z teleskopu, wyjaśnia jeden z odkrywców polonii, Michał Kuciak. Teleskop stoi na pustyni Atacama w Chile. Koledzy wykonują zdjęcia i monitorują w zasadzie co noc jego pracę. Rano pobieramy te zdjęcia, staramy się je później analizować. Jeżeli do takiego odkrycia dojdzie, wówczas staramy się wysłać stosowne pomiary do bazy danych, która później ogłasza nowe odkrycie bądź też nie. Kometa Polonia w maju znajdzie się najbliżej Ziemi, minie naszą planetę w odległości 137 milionów kilometrów. I na koniec w serwisie trójki o najstarszej osobie na świecie. Po śmierci Japonki Misao Okawy jest nią Amerykanka, 117-letnia Gertrude Weaver. Mieszka w stanie Arkansas i ciągle stara cieszyć się życiem. Pani Gertrude Weaver urodziła się 4 lipca 1898 roku. Dokładnie sto lat temu wyszła za mąż. Miała czwórkę dzieci, z których troje już zmarło. Weaver żyje w domu spokojnej starości w Camden, w Arkansas. Kobieta jest głęboko wierząca. Wiele czasu spędza na studiowaniu Biblii. Jak mówi, w swoim życiu podążała za Bogiem i starała się niczym nie martwić. Pytana o tajemnicę długowieczności odpowiada dobroć. Traktuj ludzi tak, jakbyś chciał, aby oni Ciebie traktowali, tłumaczyła magazynowi Time. Jej ulubioną rozrywką jest obecnie udział w zajęciach tańca na wózkach inwalidzkich. W tej chwili trójka najstarszych ludzi na świecie to Amerykanie. Pozostali dwoje to młodsi od Gertrude Weaver O'Rock, or Jaralyn Tally z Michigan i Susanna Muszat-Jones z Nowego Jorku. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. W Trójce prawie 5 minut po 21, czyli pora na Wiadomości Sportowe. Przygotował je Tomasz Gorastowski. O takim meczu jak dzisiejszy pewnie jeszcze w Stargardzie Szczecińskim będzie się mówić długo. Piłkarze Błękitnych pokonali Lecha Poznań 3-1 w pierwszym meczu półfinałowym rozgrywek Pucharu Polski. Mówi Łukasz Kosakiewicz, zdobywca ostatniej bramki w meczu. Bramki dla Błękitnych. Nie jest Prima Aprilis, udało nam się wygrać, no i cieszymy się z tego bardzo. Wyszliśmy na boisko, daliśmy siebie 100% i... i udało się. W pierwszej połowie, no bardzo ciężkie warunki atmosferyczne, no nie sprzyjało nam, graliśmy pod wiatr. Szybka, stracona bramka, ale nie z tego, że nigdy się nie poddajemy, gramy do końca i tego efektem jest wygrana. A jeżeli chodzi o Lecha, trochę jednak wstyd. Kandydat do tytułu Mistrza Polski przegrywa z zespołem z trzeciego poziomu rozgrywek. Gorzka pigułka, ale cóż, cóż, Lech sam sobie zgotował taki los, mówi trener Maciej Skorża. Można tutaj szukać po takim wyniku różnych usprawiedliwień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 a przypomnę, że w drugim półfinale Legia gra spod Beskidziem. Walczą też koszykarki. W pierwszym meczu półfinałowym Wisła-Kanpak-Kraków pokonała CCC Polkowice 78-54 i prowadzi 1-0 w play-off. W drugiej parze artego Bydkosz pokonało Energetorun Toruń 63-56, też prowadzi 1-0. Nie gorsze są siatkarki. Atom Trefl-Sopot awansował do półfinału rozgrywy komistrzostwo Polski. Dziś w drugim meczu pokonał Budowlanych Łódź 3-1. do 1. Atom wygrał 2-0 do 0 i teraz zagra z Polskim Cukrem Muszenianem. Jutro przejaśnienia, ale także sporo chmur i popada i deszcz i śnieg możliwe burza, ciągle porwisty wiatr i od 3 do 6 stopni najbliższa noc będzie pochmurna z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo możliwe też burze, na zachodzie i w centrum na termometrach minus 1 w większości regionów od 0 do plus 1 Trójka. program trzeci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 Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski, witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. I to do kwadratu, albo może nawet do sześcianu, no bo po pierwsze jestem po urlopie i długo się nie widzieliśmy, bardzo mi miło, że się spotykamy, a po drugie to jest bardzo ważny i szczególny dzień, nasze wspólne urodziny trójkowe, no to ja po prostu powiem najprościej, że bardzo Państwu dziękuję i dziękujemy za to, że jesteście. I przedstawiam gościa. Jest z nami dzisiaj Anna Wojtacha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Anna Wojtacha, dziennikarka, autorka książki Zabijemy albo pokochamy. I to brzmi już groźnie. A jak się za pod tytuł jeszcze do tego Opowieści z Rosji, to to już zupełnie brzmi nokautująco to jest, dobry wieczór Państwu, to jest druga moja książka i y, ja postanowiłam, że nie będę, y, jak to się mówi, spuszczać z tonu, bo pierwsza była mocna i ta też jest momentami bardzo mocna, y, a tytuł stąd taki, że y, ci ludzie, których spotkałam, o których piszę w książce, y, to, są, y, to są ludzie gdzieś tam na rozdrożu, którzy y, Stoją przed dużymi wyborami w swoim życiu. Um, a z kolei tytuł wziął się, wziął się stąd, że um, tak mi powiedział kiedyś w kolei transsyberyjskiej um, żołnierz z Specnazu. Pamiętaj z nami, to jest prosta sprawa. Albo Cię zabijemy, albo Cię o. pokochamy. Um, tak jakby nie było żadnego wyboru, tak jakby można nie z środka. Rosjanami, albo tak, albo tak. No właśnie, to jest książka właściwie. O Rosji, ale bardziej o Rosjanach. My o Rosji ciągle mówimy. I to nie są wesołe rozmowy. My się Rosji boimy bardzo. Ja bardzo chciałam, żeby tak było. To znaczy, ja nie chciałam napisać książki, e, tak ogólnie mówiąc, politycznej. Ja nie jestem politologiem, nie jestem historykiem, e, więc nie pokusiłabym się na, na taką książkę. E, ale spędziłam bardzo dużo czasu w Rosji i bardzo dużo z Rosjanami rozmawiałam. Pomyślałam sobie, że... E, T takiej książki chcę. Aha. Już, nawet na etapie, kiedy kiedy rozmawiałam z wydawcami z, z wydawnictwa, z mojego wydawnictwa ze znaku, to i już wtedy wiedziałam, że ja właśnie takie książki chcę, że ja chcę pokazać ludzi Ale takich zwykłych no. ludzi No właśnie i to są zwykli, ale też e, Czasami bardzo niezwykli ludzie No bo jednym z bohaterów jest bezdomny Igor mhm. I teraz wyobraźmy go sobie No bezdomnych to widzimy na ulicach no, nie, nie jest to żadna w, w wielka sensacja No niestety oni są na świecie W Rosji jest ich więcej niż u nas No ale to jest też mieszka... większy kraj tak Prawda. <laughs> Mieszka w Altance Pod granicą rosyjsko-mongolską Ma tam taką pryczę ciekawą, bo zamykaną od środka tam się zmyślny. chowa. Ja naprawdę byłam pod dużym wrażeniem. Jak policja wpada. <grym> tak. No i słucha muzyki. Ma takiego kaseciaka i jak ma baterię, mm. to słucha muzyki. Teraz, proszę Państwa, zagadka, czego on słucha ten Igor? Jak się Państwu wydaje? Bezdomny na granicy rosyjsko-mongolskiej. No to dla ułatwienia no to właśnie mniej więcej tego, czego zaraz posłuchamy wspólnie. Właśnie tego słucha Igor Bezdomny, który mieszka pod granicą rosyjsko mongolską jak ma akurat baterię w swoim kaseciaku. To jest Richter, który gra Beethovena. Znam to, to Richter, mam tę płytę. Richter plays Beethoven, piękna rzecz. No prawda, piękna rzecz. <gry> No i bardzo dziwna, że akurat tak. Kto jeszcze jest bohaterem? Opowiedz o nich. I tam jest siedem rozdziałów, rozdziałów, kilkunastu i... bohaterów w sumie. No w sumie tak. tak. No, to jest tak, że, że plan, był, plan był taki, że y, każdy rozdział to jest jeden człowiek, którego ja spotkałam i, i człowiek, który miał wpływ na moje życie, albo ja też miałam wpływ na, na, na jego. Natomiast tu są też podwójne postaci, tak? bo jest na przykład Andrzej i Olek, których spotykam w Tajdze, z którymi spędzam kilka dni, a później to są, to są ludzie, którzy kładą rurociąg. A później z tej tajgi zostaje tak naprawdę wyrzucona przez funkcjonariusza FSB, uh -huh. bo się tam pałem tam i nie wiadomo, co ze mną zrobić, a jeszcze zrobiłam ileś tam zdjęć, więc, więc to się bardzo, bardzo nie podobało. Natomiast książkę książka otwiera rozdział, który postać ogień, i to jest mężczyzna, którego spotkałam w kolei transsyberyjskiej i z w którym spędziłam kilka lat swojego życia. Co ciekawe, Ogi pojawił się w pierwszej książce, ale tak, tak na chwilkę, że tak powiem. I co ciekawe, już wtedy wywołał duże zainteresowanie. Ja postanowiłam... No i tego to jest snajper specnazu. Snajper specnazu. Ja postanowiłam poświęcić mu cały rozdział, dlatego że uważam, że przede wszystkim, że był ważny dla mnie, a o to chodziło w tej książce, żeby właśnie, tak jak powiedziałam, pisać o ludziach, którzy byli dla mnie ważni ale też jest taką postacią kontrowersyjną. I co ciekawe, książka się jeszcze nie ukazała. Ona będzie w przyszłym tygodniu, 8 kwietnia, w księgarniach, a Ogi już wzbudza ogromne emocje. Już są komentarze, jak ja mogłam zrobić coś takiego, żeby się związać ze snajperem specnazu, zakochać się w nim, chodzić z nim do łóżka. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego zrobić? I co ciekawe, tu się pojawia kilka jest kilka poziomów zbulwersowania, jeśli chodzi o moją znajomość z Ogim. jakie one są? To, że snajper, czyli że zabijał ludzi. Uh -huh. To, że Czeczenia... Że tam walczył. Że tam walczył. Ale też to, co, co ciekawe jak ja mogłam się związać z Rosjaninem. I teraz to, jakbym się związała z amerykańskim snajperem, to co byłoby lepiej... To jest ciekawe, jak, my, jak, jak, jak ludzie to odbierają, jak, jak, jak na to patrzą. To jest niesamowite, to mnie, to mnie w ogromne zdumienie wprawia. No tak, no miłość, e, zwłaszcza na początku, bywa ślepa. <grym> Nawet bardzo często. No, no tak, ale jednak e, no, ty widziałaś, co to znaczy wojna, bo byłaś korespondentką wojenną, byłaś też w Czeczeni. Kiedy się poznaliśmy, to jeszcze nie jeździłam na wojnę, natomiast wiedziałam e, dosyć szybko po tym, jak się poznaliśmy, czym, e, czym Ogi się zajmuje. No i wasze e, poglądy na temat wojen czeczeńskich e, Różniły się diametralnie. Diametralnie oczywiście i różnią się do dzisiaj. No właśnie. E, Więc e, dla mnie to, no jeżeli teraz powiem, że to była dla mnie trudna sytuacja, to, to też pewnie jakieś gromy na moją głowę spadną. E, a, no ale tak, ale była. E, I ja przez długi czas nie mogłam sobie e, z tym poradzić. Nauczyłam się, że z ogiem się po prostu na pewne tematy m, nie rozmawia. Czyli można powiedzieć, że ta książka się wzięła z miłości. No i do, do, do tego mężczyzny, ale trochę jakby może i do kraju może do ludzi. Na pewno. Ale też wynika z, tutaj z tego, co powiedziałaś, że z jednej strony jest miłość, a z drugiej strony jest to zrozumienie. I teraz, czy można to połączyć? Czy ty, ty Rosję rozumiesz? Czy ty rozumiesz Rosjan? Wiesz co, czasami y, wydaje mi się, że tak. Uh -huh. Że chociaż odrobinę. Że y, na Kilka milimetrów potrafiłam, tak? No, jakoś w, w, w tę Rosję wejść i, i ją chociaż odrobinkę zrozumieć. No to powiedz, dlaczego oni? No, zacznijmy od tego, takiego prostego mhm. i, no, być może banalnego pytania o Putina. Mhm. Dlaczego oni go lubią? Albo jeszcze może, może to jest jeszcze mocniejsze. No niedawno pojawiły się badania ośrodka Lewady na temat mhm. Stalina. No i okazuje się, że jedna trzecia Rosjan żywi do niego szacunek, że 37% Rosjan chciałoby postawić mu w swojej miejscowości pomnik, a 45% usprawiedliwia te wszystkie ofiary, no jego dzieło w końcu. A, a mniej więcej 45%, chyba troszeczkę więcej go potępia. To znaczy z pół na pół. No to jak to jest możliwe? To, to jak, jak to można zrozumieć? Myślę, że no, ja chyba nie powiem niczego odkrywczego, ale, ale myślę, że tak, że w Rosjanach jest ogromna tęsknota za imperium. Na tym też żeruje Putin od, od tylu lat, i jak, jak właśnie ten czas pokazuje, to się sprawdza. Ponieważ, no co, tacy byliśmy wielcy. byśmy imperium, mieliśmy wszystko. E, porozpadało się Nagle zaczęli nam podskakiwać Czeczeni na przykład e, Republiki mają swoich prezydentów To, że chodzą oni na smyczy Rosji To jest inna sprawa, ale to już nie jest imperium e, Tacy byliśmy świetni, tacy byliśmy piękni No i co? No i się rozpieprzyło uh -huh. A my jednak tęsknimy I teraz pojawia się Putin znaczy, no nie teraz, tak? ale pojawił się Putin, który doskonale, to znaczy może nie tyle on, ale ma świetnych doradców, my tego nie doceniamy, on ma świetnych ludzi wokół siebie, czy nam się to podoba, czy nie, i zaczął budować wokół siebie taką aurę, mocy, siły. To się wydaje śmieszne, może z, tak jak się na to z zewnątrz patrzy, no bo Putin z tygrysami, Putin jeżdżący konno i tak dalej, i tak dalej, ale to jest konsekwentnie budowana, budowany wizerunek silnego mężczyzny. My się czasami z tego śmiejemy, bo to faktycznie uh -huh. śmieszne jest, ale... Ale wiesz, nie co, nich. ale wiesz co, kiedy się siedzi w jakiejś zapyziałej wiosce i poza telewizorem, tak naprawdę nie masz nic Często ludzie niewykształceni, tak? Nie czyta się gazet, nie czyta się książek. Jest takie myślenie, ale on jest silny ale to jest silny mężczyzna. Wiesz, takie mówienia o tym, że jak Putin uściśnie rękę, no to, to, to, to prawie trzaskają kości, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie budowanie wizerunku i Rosjanom to się bardzo podoba. Uh -huh. Dlatego też, co ja zawsze powtarzam, dlatego do, do kobiet bardzo jest też skierowany ten, ten przekaz. Kobiety uwielbiają Putina i proszę mi wierzyć, że jak rozmawiałam z Rosjankami w różnym wieku, one naprawdę są w nim zakochane. To jest silny, fantastyczny mężczyzna, który potrafi tupnąć nogą i powiedzieć: Wy nam nie będziecie tutaj grozić. No. Nawet proszę zauważyć, mm, odbywają się szczyty, tak? Unia Europejska i tak dalej. Putin jest zapraszany. I co on robi? Spóźnia się półtorej godziny? Jak I Rolling Stonesi. W... <laughs> jak Rolling Stansi? jak gwiazda. No i co? I wszyscy na niego czekają. Uh -huh. W twojej książce jest jeden z, taki bohater, który mu się Putin nie podoba i najłagodniejsze określenie to jest pajac. No, inne są niecenzuralne. No nie będziemy nie będę ich tutaj to przy... Właśnie, nie przytaczajmy ich. I to jest ktoś, um, kiedyś mówiono o takich ludziach, że, są, są, że to jest inteligencja. To jest inżynier, który buduje gazociąg na Nadzoruję Syberii. Nadzoruje tak, O nim tak. wspomniałaś. Olek, tak? Znaczy, tak? Tak w książce się nazywa tak. Olek. No właśnie, teraz, czy, czy jest w Rosji jeszcze jakaś inteligencja? No, to kiedyś tak było, że, no, że to były te drożdże, tak? Że to byli ci li, często liberałowie, to byli ci ludzie otwarci, to byli ci ludzie, którzy jakoś drążą te, te, te, te narodowe kompleksy, próbują coś zrobić z tabu, no, jakoś przepracowywują te różne trudne doświadczenia, prawda? No, czy, jak, jaka jest ich sytuacja teraz, tych, tych rosyjskich inteligentów? Oni w ogóle są jeszcze? Nie, no, oczywiście, że są, no to nie, też nie, nie, nie, nie róbmy z z Rosji, takiego dzikiego kraju, tylko, uh -huh. że pamiętajmy, że um, podobnie jak u nas, czy w innych krajach y, na świecie, inteligencja to jest, to są duże miasta. Ymm, I tam się ta inteligencja skupiana, no, ale y, patrząc realnie i patrząc codziennie na doniesienia z Rosji, no to y, jakoś to chyba za dużo nie mają do powiedzenia. Uh -huh. Poza tym, wiesz, no, pamiętaj też, też o tym, że z ludźmi, którzy... Ym, za dużo mówią, robi się porządek. Tutaj jest, no ja już nie mówię o ostatnich wydarzeniach o, o, o Niemcowie, tak, ale Ania Politkowska na przykład. Z Ci... Którzy za dużo mówią, już nie mają później siły mówić. Od wieków, jak tylko wychylisz głowę, obojętnie z jakiego powodu, to cię ją oderżną. Tak dla zasady mówił właśnie ten, ten Olek e, w twojej książce. To, to może trochę Rosję tłumaczy, albo może bar nawet bardzo dużo tłumaczy. E, to, e, no to tak, Rosji, to jest to, co, co przed chwilą powiedziałam, tak? To, to co, co mówi inny, e, inny e, bohater, że. że no... Ci Te osoby, które, które za bardzo wystają, które mają za dużo do powiedzenia, no jednak, się, jednak się o, o, o te głowę często skraca. No tak tutaj w przenośni Aha. mówię. Ta inteligencja jest, tylko że... Wiesz, był taki moment, nie wiem, czy pamiętasz, mniej więcej rok temu, kiedy były duże protesty na ulicach Moskwy i była taka nadzieja, że, że jednak tak, że jednak to pęknie, że, że te mury runą. No i co? Jest taki klucz, być może Do, do tej książki, do tych ludzi Który zresztą ty podpowiadasz To jest twój ulubiony poeta i nie tylko twój Brodzki Ja przyniosłem jego książkę I mam przed sobą wielką elegię dla Johna Donna, to jest tłumaczenie Akurat w tłumaczeniu Wirpszy chyba I ono się tak zaczyna To no jest prze przecudowny wiersz, jak czytam to mam dreszcze i No Brodzki jest w ogóle przecudowny I to może jest Rosja, to niby jest Londynie Ale zacytuję kilka wersów Kilka linijek John Don już usnął Wszystko śpi wokoło Podłoga, ściany, obrazy, posłanie śpichak, zawory, kobierce i stoły Kredens, zasłony, świeca i ubranie Posnęło wszystko Butla, misy, szklanka, chleb, nóż do chleba Fajans i zastawa Szafa, bielizna, szkło, knotu kaganka Stopnie, drzwi, zegar Wszędzie nocna nastawa noc wszędzie, w oczach, w kątach i w bieliźnie, w papierach, w stole, w kazaniu dla Rzeszy, w figurach i tak dalej. Mhm. To, to jest, to może, to, może to, to właśnie tak jest. Jak czytałem twoją książkę, to mam takie wrażenie, że tam czas zastygł i właśnie to jest tak jakby, być może przykładać te takie stereotypy, może to są stereotypy, może nie. To taka opowieść o Rosji, która właśnie jest tą, tą wieczną Rosją, gdzie czas się zatrzyma, gdzie właśnie to właśnie Rosja, która śpi. Tak jest, czy nie? Co, w wielu miejscach tak. Pamiętaj, że mnie to kolejny poza Brockim ukochany mój mężczyzna, czyli Władimierz Wysocki, Władimir Wysocki. Ja jeździłam po miejscach, po, po raczej małych miejscowościach. I tam faktycznie tak trochę jest. Wiesz, poza tym pamiętaj, że jeżeli jesteś gdzieś daleko od, od centrum swojej stolicy, a w Rosji być daleko, no to, to poza Moskwą już później jest daleko, daleko, daleko. Mhm. To wiesz, masz mało pieniędzy, musisz zadbać o siebie, o swoją rodzinę i na tym się skupiasz. Nie interesuje cię wielka polityka. Ty chcesz przeżyć do następnego dnia. Ja chciałam to pokazać. Mhm. Dlatego też napisałam Wiesz, z jednej strony jest Ogi Który jest bardzo silnym człowiekiem Który się nie zmienił w ogóle My się znamy od dwunastu lat I on komandos, jest, on ten jest, tak, snajper tak. I on jest Konstans on, on, on, on się nie zmienia On jest cały czas tak samo silny jak był, jak go poznałam a z drugiej strony masz chłopaka, który um, w Nadie, to jest drugi rozdział, Nadia i Aleksander chłopaka, który był w Czeczeni który wrócił z tej Czeczeni zrujnowany kompletnie i fizycznie i psychicznie jego ja nie ma w zasadzie um, on pije, bierze narkotyki jest kompletnie rozbity, rozwalony od, od, od, od wewnątrz, ta wojna go zniszczyła kompletnie um, mnie tacy ludzie bardziej interesują. No, ja chcę no. bardzo zawsze chciałam z nimi rozmawiać. Dlatego, pomimo tego, że miałam po tym Irkucku, bo, bo Nadia i Aleksander to jest rozdział, który się dzieje w Irkucku, pomimo tego, że, że miałam ten Irkuck zwiedzać, to tak się nie stało, bo ja wolałam siedzieć z Aleksandrem i go słuchać. To, chociaż on wyrzucał z siebie dużo emocji w taki no, mało wyrafinowany sposób, ale jednak to gdzieś w nim się działo. To go, to go Kompletnie zniszczyło. Mnie taki, takie historie interesuje. Jest z nami dzisiaj tak. Anna Wojtacha, która napisała bardzo ciekawą książkę o kimś, kogo właściwie nie ma, bo w naszej świadomości jest Rosja, nie ma Rosjan. I właśnie o Rosjanach tak. napisała tę książkę. Zabijemy albo pokochamy. To bardzo brzmi groźnie, ale też intrygująco. No zapraszamy Państwa. Siedem trójek. Jest ten snajper, no, to jest bardzo ciekawa postać, ale właściwie on o sobie nic nie mówi, <grywa> I, <grywa> i, więc jest taki trochę może mniej ciekawy, ale są też osoby, które dużo mówią o sobie, opowiadają, chociaż nie, wydaje się, że one są właśnie banalne, no bo co, cóż może być ciekawego w życiu ym, sprzedawczyni w sklepie osiedlowym w Irkucku, mhm. a ty z nią rozmawiasz i poznajesz jej życie, no i coś, coś ciekawego w, w jej życiu właściwie, ona się nazywa Nadia. Tak. tak. I jej syn Aleksander, to no jest właśnie nim, ten chłopak, o, tak. który, który, który wrócił z Czeczeni. Tak, który o tym trochę mówiłaś. A, e, a, ten, a Nadia? Właściwie, no to co, co jest ciekawego w jej życiu? Wiesz co, mnie się wydaje właśnie, że, że, że, że takie historie są najciekawsze. Uh. Bo Nadia jest przekonana, ja no, dużo z nią rozmawiałam, ale ona na początku w ogóle nie chciała o sobie mówić, bo od razu uznała mi powiedziała, ale słuchaj, ja, ja nie mam ci nic do powiedzenia, no, no co, no ja wstaję rano, e, ubieram się, jem śniadanie, jadę do sklepu, e, stoję w tym sklepie za, za ladą i później wracam do domu, jestem zmęczona, skonana e, i jeszcze ta sytuacja z Aleksandrem, tak, ona w zasadzie, no, zarabia na utrzymanie siebie i, i, i dorosłego syna, e, i wiesz, wejście w, w życie takiego człowieka. Ja nad nią pojechałam, spędziłam z nią jeden dzień w, w pracy, w sklepie. I ja myślałam, że ja już nie wrócę tym autobusem uh -huh. do, do, do mieszkania. Tak byłam zmęczona, ona to robi codziennie. To są przepiękne historie, to są, to są niesamowite historie, bo każdy człowiek ma chociaż jedną historię, którą warto jest opowiedzieć. Jedną jedną jedyną, nawet jeżeli. Ale jak się wsłuchać w tego człowieka. No on ci opowie te historię wcześniej czy później, tylko musisz mu poświęcić, odro poświęcić odrobinę czasu. Jakoś się inaczej słucha Rosjan niż Polaków? Myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Rosja Z Rosjanami, wiesz, to klucz jest podobny jak u nas. A, a, a mianowicie to jest wódka. I, i to, jest, to jest naprawdę... No, u nas to jest jednak mały kluczyk, a tam jest potężny. No ta Tam to jest pęk kluczy, jakbym ta. bym powiedziała. I to wyzwala, tak, tak, puszczają emocje w pewnym momencie. Tak? Ludzie zaczynają opowiadać. Wiesz, u nas jest podobnie przecież. Um, czy się rozmawia inaczej? Nie. Myślę, że nie. A jak jest z kobietami w Rosji? Bo tutaj ważnymi osobami są kobiety. I mam takie wrażenie, że właściwie one ten kraj na, na, na, na swoich barkach trzymają. To tak na pewno jest w przypadku tej właśnie Nadi matki Aleksandra. Aleksandra. Aleksandra i on, no, on jest zniszczony przez wojnę on siedzi za tymi swoimi drzwiami. No wyobraźmy sobie ten pokój, gdzie jest no, pełno petów. Mhm. I jest, Puszek po piwie. Tak. I jest... Zasłonięty nie można gotarem. otworzyć okna, okna, dlatego że przybite Czy są... tak, tak. Czyli w czarnym pokoju siedzi ten facet. Od czasu do czasu tak. dostaje ataków agresji. Mhm. Wywalają go z pracy za picie w Rosji. To, to jest... <laughs> Zapicie za agresję. Chociaż tak, tak. jest chudy i, i drobny. Mhm. I na pewno nie jest jakimś potężnym chłopem. No ale właściwie to, że on to może wszystko robić, no to, to, to, to, to dzięki nadzi tak? Że ona go utrzymuje przy życiu jeszcze tak. gdyby nie był, on by zginął. I to być może jest to o Rosji. Może to, tego, tego klucza y, y, warto by poszukać. Wiesz co, to na pewno coś, coś w tym jest. Wiesz, tu ja teraz wrócę znowu do, do, do, do Putina. Moi koledzy, koledzy się śmieją, że ja mam obsesję na punkcie tego faceta. Mhm. Coś chyba zaczyna w tym być. Y, ale y, y, zobacz, jak skierowany jest też przekaz Putina, cała ta kampania wokół niego, która trwa bezustannie od tylu od tylu lat. Też do kobiet. Kobiety są bardzo ważnymi wyborcami w Rosji. I one faktycznie tak jak już mówiliśmy, one faktycznie są w tym Putinie zakochane. Pamiętaj, że w Rosji przeciętny facet, który ma 40 parę lat, jest impotentem, zapitym w cholerę, w zasadzie przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, te pieniądze, które zarabia, jeśli w ogóle zarabia, to przepija. Uh -huh. I teraz zobacz. Jest ktoś, kto nie pije i. Nie pije, nie pali, jest wysportowany i jeszcze ma władzę, jest silny. No tak. Uh -huh. No tak. A tam jest jeszcze jedna. Porozmawiajmy o tych ludziach. No bo rzeczywiście ich w naszej świadomości nie ma. Swietłana jest taka postać. Ona jest emigrantką. Jest naukowcem? O mówię. Pracuje na uniwersytecie, na uniwersytecie. wykłada, tak, wykłada tak, w Niemczech. Ma tak, tak. męża nie, Niemca. Niemca. I kompletnie mm -hmm. tam się nie klei między nimi. I to jest najbardziej chyba z tym wszystkim zdumiewające, co ona mówi. Bo ona mówi, że Putin to jest bardzo dobry prezydent. Tak, bo no, ludzie właśnie to, to trochę powtarzam to, co powiedziałaś, że ludzie Rosjanie potrzebują tej, tej, tej, tej e, figury mocy i on im to daje, a poza tym w Rosji nie może być demokracji, trzeba ich e, wziąć e, zapysk e, i tyle, tak? I, i to jest prawda, mhm. co nam mówi. Coś w tym jest. No, patrząc na, na, na historię Rosji, no to widać wyraźnie, że, że Rosjanie zawsze lubili silnych polityk, bez względu, polityków, bez względu na to, co oni robili ze społeczeństwem, prawda? No bo ja już tutaj nie chcę się odwoływać do Stalina, no już wspominanego tak. dzisiaj w Coraz bardziej w szanowanego. Tak, coraz bardziej szanowanego, jednak jest tęsknota. Czyli, wiesz, no, jeżeli jest sentyment do kogoś takiego, jest sentyment do Lenina, gdzie, gdzie w, w zasadzie nie ma miasta w Rosji, gdzie nie byłoby pomnika Lenina. Oczywiście Stalina, te pomniki zniknęły, no ale tak jak mówimy, tak? No jest I schęć, i, i chęć, jest chęć do tego, żeby, żeby tak, żeby znowu, żeby znowu były stawiane. To oni lubią takich silnych polityków. Wiesz, to jest taka, taka tęsknota za tym, że, żeby. A czy tęsknota, to ona się cały czas realizuje, no bo przecież właśnie jest Putin. Że jednak taka świadomość tego, że wiesz, ktoś to wszystko trzyma. Ktoś jednak te lejce mocno, mocno ściska i nikt nam nie będzie podskakiwał, bo my mamy swojego Putina. Uh -huh. A teraz nawiążę jeszcze raz do tytułu twojej książki. Zabijemy albo pokochamy. Na razie jesteśmy po tej pierwszej stronie. To jest to pierwsze słowo, tak? To jest tutaj groza w tym, co ty mówisz. Czy jest jakaś możliwość taka, żeby nie, nie ma tu środka Pokochamy czy, czy może tak być, że oni nas po, pokochają? To może o tym zaraz porozmawiamy co? To jest pewnie dłuższy temat A teraz ze słuchaczami porozmawiamy Zapraszamy Siedem trójek Jest z nami się Anna Wojtacha dziennikarka, autorka książki Zabijemy albo pokochamy opowieści z Rosji, o, Rosje, o Rosjanach. Tak. I pan Wadim. Dobry wieczór, witamy pana. Dobry wieczór. Ja coś właśnie chciałem powiedzieć o Rosji z perspektywy no. osoby zajmującej się stosunkami międzynarodowymi. A panie, takiej... przepraszam, pan jest Rosjaninem? Pan ma na imię Wadim, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Uh -huh. Akurat jest też z okoliczności, Jasne. ale tak się składa, że co tam chodziło we Związku Radzieckim studia babcia z kresów i, no i takie zwiększenie no tak piękne imię zresztą Rosja, Rosja to jest taka mieszanka bizancjum, Mongolii, Chingishana Prus, Fryderyka Wilhelma i Francji, Burbonów. I mm -hmm. A no tak dlaczego tak? Bizancjum i Mongolia odzwierciedla się w tym. To pierwszy obrządek. Mamy te wszystkie orzełki dwugłowe. Mongolia odzwierciedla się chociażby cały czas w tej opryczninie. No popatrzmy, kto jest ulubieńcem Władimira Władimirowicza, że to nie jest żaden rosyjski polityk, tylko kaukaski wataszka, prawda, który jest praktycznie osobą numer dwa w Rosji. Na pewno pani redaktor tutaj pamięta, że, pan, że tydzień przed śmiercią Niemcow bardzo ostro skrytykował Kadyrowa. Tak, prawda? No, prawda, uh -huh. prawda. Tak, tak, tak. I spójrzmy na to, jak wygląda Moskwa, jak wygląda Kaukaz. Polecam, jeżeli pani miała okazję być, jeżeli państwo mieli okazję być w Urus-Martanie lub w Gudermesie, gdzie można spotkać kobiety zakłutane w hijab tak. gdzie poza tym i też na Syberii, gdzie chodzą właśnie starowiercy czy nawet w, tutaj w Europie wschodniej w tych postsowieckich rejonach gdzieś w Naddniestrzu, w Mołdawii gdzie wszędzie też można jeszcze wszędzie pomniki Lenina spotkać natomiast tutaj nawiązując do tego drylu francuskiego, pruskiego e, proszę państwa na wschód od Niemiec nie ma żadnej porządnej uczelni kształcącej dyplomatów poza Mgimo Moskiewskim. To jest najlepsza. Oprócz obok tutaj właśnie nie, uczelni w Niemczech, we Francji, ale czy Mgimo, czy INJAS, czy, czy INSAS, Instytut y, Państwa Afryki i Azji, to są uczelnie, które kształcą najlepszych fachowców w swoich dziedzinach. Siergiej Ławrow, zanim został ministrem jak zaczynał swoją pracę w dyplomacji. To jest człowiek i po i po się ponieważ tak zaczynał, zaczynał pracę na Freelance. On znał no, oprócz angielskiego bodajże i tamilski, i Singalezji. Czyli to jest kraj, który mimo tej biedy, przeżarcia, korupcją jest w stanie istnieć dzięki dobrze wyszkolonej kadrze, Aha. wykształconej Tutaj pan, tutaj pan wywołał y, y, Siergieja Ławrowa, my jeszcze z, y, tutaj zdradzimy, że... Przepraszam, z... że jeszcze Ta, zejdę. Tak, tak, tak, proszę tak, tak, bardzo. To, prosimy dokończyć się. i nie sformułować się. puentę i, i uh, wrócimy tak, zera. właśnie ucząc się języka arabskiego, bo akurat głównie zwaną się tematem Bliskiego Wschodu, nie, zna, nie spotkałem lepiej wykształconych arabistów, czy też iranistów, jak Rosjanie, którzy wyjeżdżali na stypendia. Aha więc tutaj naprawdę trzeba traktować tych polityków i politykę to kraju z respektem. dziękuję to jest taka konkluzja bardzo. bardzo dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Anna Wojtacha bardzo proszę Tutaj pan, pan słuchacz, pan Wadim wywołał temat z Jergieja Ławrowa. My rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o tym polityku i, i, i w zasadzie no, ja powiedziałam to samo, co, co słuchacz przed chwilą. To jest niezwykle, ja myślę, że na naszej scenie politycznej, nikogo nie obrażając oczywiście, brakuje takich polityków. Mówiłam o tym, jak to jest, też tutaj słuchacz powiedział, świetnie wykształcony człowiek, bardzo stonowany. Proszę pooglądać, przypomnieć sobie, jeżeli państwo oglądacie wystąpienia Ławrowa, to jest człowiek, który nigdy nie ulega emocjom. I to naprawdę jest godne podziwu. Można lubić, albo nie lubić. Ale uczyć się na pewno uh -huh, trzeba. Uh -huh. I Myślę, że Pewnie się ktoś może oburzyć teraz, ale można Putina lubić albo nie, ale jedno mu trzeba oddać, jedną mądrość, że potrafi wokół siebie gromadzić niezwykle inteligentnych, doświadczonych, wykształconych ludzi, którzy prowadzą ten kraj w takim, a nie innym kierunku. Ja znowu tu powtórzę, może się ten kierunek podobać albo nie, ale to są świetnie wykształceni ludzie. I my czasami się zachowujemy, ja mówię no, o naszej scenie politycznej w stosunku do Rosjan. No, piemy nogami, krzyczymy, tak? wygrażamy palcem. A oni tymczasem oglądają te wystąpienia i się naprawdę czasami śmieją uh -huh. z nas. Brakuje nam takich, takich polityków jak Ławro. Może oczekiwania takie, żeby się Rosja zdemokratyzowała, no bo do jakiegoś czasu no to tak... To zdaje się, że tak? <gry> słuchając tego, co powiedział pan Wadymi, z tego, co, co ty mówisz, no to właściwie to może to zupełnie jest to chciejstwo i to nie, nie ma się czego spodziewać. Może trzeba zupełnie zmienić sposób myślenia i rozmowy. Wiesz, mnie przypomina taka sytuacja, jak zaczynała się w 2003 roku wojna w Iraku i Amerykanie mówili o tym, że będą w Iraku właśnie demokratyzm wprowadzać i... No przecież o czym my rozmawiamy? To jest zupełnie inne miejsce. Ja mówię teraz o Iraku, ale też oczywiście w odniesieniu do, do Rosji. Nie, nie, nie przekładajmy naszego myślenia na, na, na ich myślenie, tylko zobaczmy, przyjrzyjmy się, jak ci ludzie myślą i zweryfikujmy nasze myślenie. Zastanówmy się. I później usiądźmy na spokojnie, przemyślmy i dopiero później wy, jakieś, wyciągnijmy wnioski i później dopiero usiądźmy do stołu i rozmawiajmy. Uh -huh. A te wnioski to jakie powinny być wobec tego? Chociaż chyba przeszliśmy na poziom tej, tej wysokiej polityki. <grym> no tak. Ale może byśmy no, popatrzyli na Rosjan, o których ty mówisz. Najczęściej to są tak zwani zwykli ludzie. No, niekonie hmm. Niekoniecznie. Różnie tam bywa, bo jest i z najperspeknazą. To jednak ktoś jest wyjątkowy. Jest ta <grym> pani, która wykłada w Berlinie, no ale też jest emigrantką. A ci normalni Rosjanie, no to właściwie, no, no, no dobrze, no to jak, jak z nimi rozmawiać, jak znaleźć wspólny język? No ale zobacz, ja tyle czasu spędziłam w Rosji, jakoś nigdy nie miałam problemu. Mhm. żeby z nimi rozmawiać. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje. Ja nie mówię o tym, że, że nie da się dyskutować, nie wiem, z funkcjonariuszem OMON-u, kiedy jestem na, na demonstracji, byłam na demonstracji Matek Biesłanu i zostałam zwyczajnie pobita. Tam się tak załatwia te sprawy. Jeżeli, jeżeli się wychylasz, to jest to też to, to, to, o czym rozmawialiśmy. Ale zobacz, że nie, nie było kłopotów. Oczywiście są tematy tabu. Taki, no właśnie, jakie to taki... są tematy tabu? Temat tabu to jest Czeczenia na przykład. Teraz tematem tabu jest Ukraina. Uh -huh. To na pewno. Ale jak się wtedy Rosjanie zachowują? Jak agresywnie. To to agresywnie. Nie ma, nie ma dyskusji na temat wśród takich zwykłych ludzi. Nie ma takiej, e, takiej spokojnej, wyważonej dyskusji o tym, co się stało w Czeczeniu. Nie. Ale to wynika też z tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. No, nie ma takiego kraju jak Czeczenia. No, on jest, bo mu pozwalamy. Uh -huh. To kto to są oczyszczeni? Co... No to bym musiała tu brzydko, tak? Żeby cytować. No tak najdelikatniej. No to psy i, i czarni. Uh -huh. Jest Kadyrow. Ale Kadyrow jest tylko i wyłącznie dlatego, że zgadza się na to Putin. To jest facet, który opowiada straszne pierdoły, jak go posłuchać. Ym, no ale co, no... Za pieniądze Rosjan został odbudowany Grozny. To też, co, co napisałam to w książce, taki był wywiad z Kadyrowem i go spytano, skąd on miał pieniądze na to, żeby, żeby to, to miasto odbudować. On powiedział, Allah dał. No to są tego typu... No ale jest oczywiście aleja Władimira Putina w Groznym. Są potężne billboardy, gdzie Putin podaje sobie rękę z Kadyrowem. Też w jednym z wywiadów Kadyrow powiedział, że po prostu Putina kocha. Ale to patrząc na prezydentów Czeczenii poprzednich, no to dopóki ta miłość trwa, no to trwa. No a później jednak wracamy do tego zabijania. No to smutne bardzo. A co oni myślą o nas? Można tak czy wypytuję jako takiego emisariusza tych Rosjan. No, znasz ich dobrze, rozbyłaś tam wiele razy. No to, no to pewnie wiesz. No Kiedyś to było tak, że oni jakoś ja myślę, że taka była dziwna historia, ale też było w tym wiele podziwu i szacunku. Jest o, Polacy, jest jest, że to jest inny świat, no, moja babka była Polka, ho, prawda, i to, to, nie wiem, ta inteligencja rzeczona uczyła się polskiego, żeby mieć dostęp do tego, co jest na Zachodzie, no sam Brodzki, który cytowany i tak dalej, i tak dalej. No właśnie jak to jest dzisiaj. Jest tego jeszcze, jest tego jeszcze dosyć dużo. To są mniejsze, większe historie, ale też jedna z takich historii pojawia się w książce, to Swietłana do mnie mówi: Słuchaj, wy mieliście taką piosenkę i zaczyna mi nucić um, mury um, z, z pamięci. Mury kaczmarskiego. Ja mówię, to Kaczmarski, zaczyna mi śpiewać, a mury runą i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi, widzisz, wy potrafiliście, potrafiliście, a co my możemy zrobić? Tutaj przy. W mur Kremla. I to mhm. tyle, co możemy zrobić. Jest trochę tego. To są rozważania na tym poziomie, ale też takie, jak... <śmiech> Przepraszam, pamiętam, jechałam kiedyś koleją transsyberyjską i tam, żeby naładować telefon, to trzeba iść do prowadnicy, czyli takiej kierowniczki pociągu i trzeba zapłacić tam 50 albo 100 rubli, żeby, żeby pozwoliła ten telefon ładować i ja tak stałam przy tym telefonie, żeby mi nie, nikt nie, nie, nie rąbnął. I zaczęłam z nią rozmawiać. Ona mówi, a ja ty z Polski jesteś? Ja wy tak, z Polski. Ona mówi, słuchaj, ja pamiętam, u was był kiedyś taki krem do twarzy. Ja mówię, no dużo tych kremów. Ona mówi, nie, nie, nie. Kiedyś był w takim niebieskim słoiczku. Pani Walewska się nazywał ten krem. Mówię, był taki krem, moja uh -huh. babcia używała tego kremu. Uh -huh. Ona mówi, widzisz, ja do dzisiaj zapach tego kremu uh -huh. pamiętam. Wy mieliście świetne kosmetyki. Wy, wi, więc widzisz, tu masz. Na, na, takie są, to są z pozoru odległe poziomy, ale jednak jest coś takiego. Uh -huh. Jest coś takiego. Zapraszamy Państwa, siedem trójek. Pan Jacek, tak? Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. I słuchacz. Przysłuchuję się państwa audycji i tak, taka bardzo to poważna stała się, szczególnie po wypowiedzi, nie ukrywam pasjonującej poprzedniego słuchacza, tego, który studiował w Moskwie. A ja bym chciał tego takie swoje kilka uwag, ponieważ byłem trz, ponad trzy lata w Moskwie, w samej Moskwie i trochę za Moskwą. Pracowałem tam i to tak ściśle pracowałem trzy miesiące tam, parę dni w Polsce, bo Aha. tyle y, ta registrowka e, obowiązywała. Trzeba było po trzech miesiącach wynieść się, z powrotem mhm. pojawić się na moment w Polsce i z powrotem. Mhm. I jestem bardzo do nich przyjaźnie nastawiony. We wszystkim pomagali. We wszystkim e, byli bardzo tacy serdeczni. E, praktycznie wszystko można było załatwić. Nie ukrywam, wspomniała pani o, o alkoholu. Tak, załatwiało się wiele spraw, e, ponieważ e, m, było nam blisko, krótko, że tak powiem, <śmiech> pewne rzeczy załatwić, ale y, dlatego tak czasami czuję taką dysproporcję w tym, co robi, w tym, co robi Putin i, i, i cała, to całe towarzystwo, z tym jak ja ich postrzegam i powiem szczerze, że ja w tym mieście się zakochałem. Może ta znajomość też rosyjskiego wyniesiona ze szkoły podstawowej i ze, ze szkoły średniej, przepraszam, w szczególności pomogła. E, znający, spotykałem się z ludźmi, którzy znali historię Polski, i, e, znali aktorów, aktorki, e, jakieś przyzwyczajenia. Naprawdę ja mam bardzo takie serdeczne i miłe odczucia i, i gdybym tylko ewentualnie nadarzyła się okazja, to z chęcią bym e, pojechał tam jeszcze raz. Odszuk, odszukałem kwater dla pracowników. Wyrzucili nas kiedyś z kwater, ponieważ były bardzo były Wojciecha wtedy i śliczyli zachować szachowy w hali Polacy i znalazłem kwatery bez problemu. Naprawdę i czasami dlatego tylko chciałem tak się sobie przypomnieć te 3 lata, ponad trzy lata, chyba to były lata 2004, 2007, i nawet kawałek 8. Aha. Bardzo miło, dziękujemy. Ja mam, ja mam podobne, panie Jacku. Ksiązkę kupię z wielką przyjemnością. Bardzo się cieszę od 8 kwietnia w księgarniach, także musi pan jeszcze tydzień poczekać, no chyba, że bo tu mamy, tak? Zdradzamy już, mamy. Panie Jacku, mu, że zostawimy mamy, panu, to proszę, tak, To pan tak, dostanie tak. ode mnie w prezencie, panie Jacku. Tak, dostanie pan tak. Jacek. Pan to Jacek proszę do prezencie. napisać e, i się <laughs> Proszę nam wysłać adres tutaj do, do Darka. Tak. Dobrze. E, mam takie wrażenie, że znaczy w tej rozmowie jakoś tego, mam nadzieję, udało się uniknąć i panowie, nasi słuchacze, którzy dzwonili dzisiaj też tego, no, zupełnie tego nie, nie, nie było słychać, ale my mamy taki chyba talent do tego, żeby Rosjan traktować jakoś z góry, z poczuciem wyższości. Jest coś takiego? Myślę, że pewnie trochę tak. Wiesz no to chyba też nie jest trudno, bo ja tego nigdy nie, nie robiłam. I tutaj moje wspomnienia, tak jak pan Jacek mówił że o, o, o Rosjanach, ja, ja doznałam niezwykle dużo serdeczności od nich. Proszę sobie wyobrazić, że tyle czasu, ile spędziłam w Rosji, tyle razy, ile tam jeździłam. Ja tylko raz spałam w hotelu. Mnie ludzie zapraszali do siebie do mhm. domów. Tak po prostu no bo co, no, no gdzie się będziesz błąkać gdzie tutaj na, na, na tych rozdrożach i nie było w tym niczego dla niej dziwnego ja im dziękowałam chciałam im zostawiać pieniądze no to się obrażali uh -huh. no więc jak nie brali pieniędzy no to, to, to pomagałam w domu stawałam się troszeczkę takim członkiem rodziny i oni mnie przyjmowali po prostu bez, bez, bez niczego bez, bez, bez żadnej dyskusji I jest w nich coś takiego Taka ogromna otwartość i jeżeli nawet, to nie patrzmy na nich z góry, w ogóle na nikogo nie patrzmy z góry, więc myślę, że, wiesz, ja też zawsze powtarzam takie zdanie, wracam do, do, do tego zdania, które wypowiedział profesor Geremek, że życzyłby sobie, żeby Polska i Rosja były w tak dobrych kontaktach i tak się rozumieli ze sobą, jak Polacy i Rosjanie. Bo my naprawdę potrafimy rozmawiać. I oczywiście, że są tematy tabu, że są tematy sporne, no ale jak się spotykasz z Polakami, to, to nie ma? Jak, jak, jak my siadamy czasami do stołu albo, albo gdzieś tam się spotykamy, nie ma takich dyskusji. Mhm. Jest i to całe mnóstwo. Więc nauczmy się patrzeć na, na Rosjan jak na partnerów. Nauczmy się też patrzeć na zagrożenia, które, które Rosja ze sobą niesie, ale to politycy niosą te zagrożenia. To oni pociągają za te sznurki. Mhm. No tak, jak na ludzi, prawda? Patrzeć tak. jak na ludzi. Taki piękny tak. list, dość długi, nie, nie zdążę przeczytać całego, ale no, bardzo miła para. Pani Jana, która pochodzi z miejscowości, która się nazywa Zima. Jest taka y miejscowość. Na tak? Na Syberii. Jest, <grym> jest, tak? jest. A pan się nazywa Kornel. <grym> Nawet Sanparo. kolej transsyberyjska przejeżdża przez zimę. Aha, i właśnie <grym> pani Jana mieszka w Polsce i tak dalej. I no widać, jest im dobrze jakoś ze sobą, więc, więc aby, aby, aby, aby tak dalej i już niech tak zostanie. To pozdrawiamy serdecznie. Ale tutaj jest ciekawe pytanie i też wątek, który tobie nie jest obcy, bo ty byłaś nad Bajkałem, w różnych tych takich <grym> dzikich stronach bardzo. I tu jest pytanie, refleksja na temat takich nadbajkarskich wsi i ludzi, którzy tam mieszkają i żyją zgodnie z naturą. No to też tak ładnie mówię, ale czy naprawdę I żyją zgodnie z naturą i są takie miejsca jeszcze na ziemi, gdzie, gdzie tak się da? I czy ta, ta mityczna Syberia i jest rzeczywiście ta, ta, ta, ta, ta, ta, coś takiego realnego? Jest. Wiesz, nad Bajkałem jest ileś miejsc, które, do których przyjeżdża mnóstwo turystów i tam faktycznie trochę trudno już takie miejsce odosobnienia znaleźć. Ale pamiętajmy, że te rejony nadbajkalskie są, są potężne. To są potężne obszary, tak samo jak, jak Tajga. I można takie miejsce, miejsca znaleźć. A zresztą o tym wspominam też w książce. I tam żyją zupełnie inni ludzie. Oni są twardzi, Oni są bardziej odporni nawet na no niby banał, ale nawet na takie rzeczy jak przeziębienia. Ja, ja nie widziałam, żeby, żeby tam ktoś chorował albo też, pamiętam to z kolei z Mongolii taką sytuację, ale to Podobnie w tych rejonach rosyjskich, takich dzikich. A pamiętam, jak w Mongolii jeździ, jeździłam konno i jechaliśmy przez jakieś tam góry. Ja mówię do tego przewodnika tego Mongoła, mówię, słuchaj, a co, ci, co, co by się tutaj stało na przykład, jeżeli któryś z mieszkańców tam, na przykład miał zawał serca? A on tak popatrzył na mnie, po rosyjsku rozmawialiśmy. Mówi, ja nie rozumiem, co ty mówisz. Natomiast ja mu pokazuję, że, że, że serce, że zawał, że... On tak wypatrzył na mnie tak, z taką swobodą i, i, i zupełnie tak jakby od niechcenia powiedział, słuchaj, jak ktoś jest chory, bardzo chory, to umiera. Ja na jego po... ja mówię, patrz, nie wpadłam na to, wiesz te... dopiero. prawda? U nas jest zupełnie inny rodzaj myślenia. Ja, ja chyba wolę ten nasz. To nie no, oczywiście, że tak. Ale wiesz, to pokazuje pewien stan umysłu, tak? E, e, jaki tam tam są twardsi ludzie, po prostu. No powiedz jeszcze, bo czy da się z tego, o czym myśmy tutaj powiedzieli, wyprowadzić jakąś jakieś ogólnienie, stworzyć jakiś obraz? Bo twoja książka się zaczyna od takiego wspomnienia, kiedy byłaś jako dziewczynka w Soczi. Mm -hmm. Tak, Mówka, z bo to pamiętam. Mm -hmm. No i tu jest taka, taka, tak, taki obraz. Wakacje miały być piękne i do pewnego momentu takie nawet były, ale ich końcówka okazała się przerażająca. Lato tego roku było wyjątkowo gorące. W górach Kaukazu zaczął topnieć śnieg, który zamienił się potem we wzburzony strumień i połączył z wodami Morza Czarnego. I pamiętam rdzawą, wściekłą rzekę kłębiącą się przy wejściu do bloku, w którym mieszkaliśmy. Pamiętam ludzi uciekających przed żywiołem i taszczących to, co udało im się udźwignąć. To, To jest... To, to jest opowieść o Rosji? Taka wściekła rzeka, która porywa tych ludzi? A oni ja sta myślę, starą że... się, starają się tam jakoś znaleźć tą swoją niszę ja gdzieś tam myślę, na tych że... działkach, myślę, tak jak tak. ten Igor, ten w sklepiku, ten coś tam, że właściwie to, tak? To, to, to jest coś takiego? Ja jakieś... myślę, że trochę tak. Wiesz, ja tutaj znowu no takie <śmiech> niewesoła nie, nie rzecz, którą powiem, ale jeżeli popatrzymy na jakim dobrym przykładem jest na przykład Kursk. Mhm. Rodziny, ten, ten y, y, y, y, katastrof, tak, katastrofa, okręt, okręt podwodny. Tak. Tak. Przecież ci ludzie, te rodziny, nieinformowani o niczym, później zostawieni samym sobie. Matki Biesłanu. Rosjanie, którzy się domagają swoich praw. Którzy mówią, że łamane są w Rosji prawa człowieka. No i co? Zostawieni są sami sobie. Ja wiem, że to, to, to, to mała wesoła, mało, mało wesoła puenta, ale tak to trochę jest. Tu jeszcze na koniec, jako puentę. Tu jest zaproszenie od pani Anieli do takiego właśnie, do tej puenty. I cytat, tym zaproszeniem jest cytat Jerzego, Jerzego Pilcha. z Jerzego Pilcha wzięty. Człowiek pisze książkę, wydaje mu się, że gdy książka pójdzie między ludzi, to świat się zmieni. A to jest bardzo wielkie złudzenie, a pisać bez wiary, że pisanie zmieni, zmieni świat yy, niepodobna. No to właściwie po co ty to napisałaś, tę książkę? Co chcesz zmienić? Chciałam przede wszystkim opisać tych ludzi, których spotkałam, bo myślę, że jestem im winna to, żeby, żeby znaleźli jakieś, jakieś miejsce. Jeżeli mogli znaleźć to miejsce na kartach książki, to jest mi bardzo miło. Jeżeli państwo jeszcze tę książkę przeczytacie i będziecie chwilę o nich myśleć, to będzie mi jeszcze bardziej, bardziej miło. Pani, pani ma rację, ale to, to, to nie jest tak. Ja dlatego cały czas o Rosji opowiadam, dlatego mówię o ludziach. Staram się więcej mówić o ludziach, a mniej o politykach, o, o rosyjskiej polityce po to, żebyśmy pamiętali o tym, że mamy po drugiej stronie jednak drugiego człowieka. Mhm. No właśnie, ludzi. Tak. Jeszcze na koniec, no, to będzie coś między polityką a, a tym ludzkim wymiarem. Te badania ośrodka Lewady, Tam pytanie mhm. o Stalina, te mhm. bardzo to bardzo groźnie zabrzmiało, ale też jest pytanie o, tym, o to, jak Rosja powinna według was wyglądać, mhm. jak, jak powinna być duża ta Rosja, wielka ta mhm. Rosja. Na przykład, czy chcecie kraje bałtyckie zająć? tak wprost, no to odpowiedź 8% jeśli chodzi o służby mundurowe, no to 4%, 4%. tylko chce zająć kraje bałtyckie, no to, ponieważ to za dużo będzie kosztowało. No taka, ta w każdym no razie tak. taka mhm. jest refleksja tych naukowców prowadzących owe badania. No to znaczy, że jest coś pośrodku między zabijemy a pokochamy, to znaczy jest jeszcze ten poziom refleksji tutaj bardzo wyraźnie. to może to jest pocieszające. To jest bardzo pocieszające, no, pamiętajmy pamiętajmy o tym, że, że Rosjanie też są zmęczeni tym permanentnym stanem wojny. No jak nie Afganistan to Czeczenia, jak nie Czeczenia to druga Czeczenia, jak nie Czeczenia to Ukraina. Ludzie są zmęczeni. Aha. Chcą odpocząć. Aha. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Anna Wojtacha, Zabijemy albo Pokochamy. Tytuł tej książki o Rosji, a właśnie o Rosjanach. Proszę zadzwonić do Edyty Kocemby, której bardzo dziękuję za, za to, że była wydawcą tego programu. Siedem trójek, mamy kilka egzemplarzy z autografem autorki. Tak, jak najbardziej. I Jurek Owsiak już zaraz tutaj przybędzie. Cześć Jurek. I bardzo dziękuję również <laughs> Kasiewicz, która realizowała program. I do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter trójki małpa Radio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa Autopromocja Zapraszamy do reklamy Jestem szczęśliwy Mamy siebie, cudownego synka I jesteśmy zdrowi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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, pierwszy dzień kwietnia. Zbliża się 22. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis trójki. Skazany za łamanie prawa były wiceszefce BA Maciej Wąsik. Zapewnia wszystkie działania SPEC-służb w sprawie afery